Tak jak ci pisałem, nie mówię tego, żale mam to czego chciałem Przy jak wasza jasem ja. Niedługo wyślę ci nowy materiał Właśnie z poznańskiego podziemia Kolejny gram i czekam, nie wymiękam Dla słabych MCs to domeka, psycha i krekła Ale my gramy dalej, wszystko rzucam na jedną szale, Doskonale z ty I nadejdzie zmiana Twój dzień też nadejdzie Wyjdziesz i przyjdziesz Do nas dzisiaj każdy dobrze się czuje W tych stronach Chociaż jest wojna Nie można zapominać Pozdrawiam, nas nie dosięgnie dolina Hansik nabija, Wbijam się na ten track na krzywego ryja Miał być i Wiśnik, jestem też ja Co u mnie słychać, pisałem w liście Są nagrywki, koncerty, są sumie zajebiście Co dzień poznaję bezmiar ludzkiej zawiści W głowie się nie mieści, co nie jeden myśli Chciałby nas zniszczyć, sam wiesz jak jest Najgłośniej wyjada, najsłabszy pies Kundle szczekają karawana, idzie dalej Słowo w ogniu hartowane jest i będzie grane W każdym jednym mieście, na koncertach ręce w górę pięć watem pies, było jest i będzie Pamiętamy o gruszce, gdy gramy graffiti Jest chwila ciszy, każdy usłyszy I gdy tu przyjedzie, będzie już wiedział Czyje są te ściany i kto to był per dwa Pozdrówki i dla chłopaków W tym motoryście tutaj na traku Czekam na płytę Wiesz o tym dobrze Pozdraw ode mnie, trzymaj się chłopie Wiele się tu nie zmieniło Jakbyś widział to przed chwilą Ci co mieli płynąć płyną by obudzić się z doliną Ale żeby wyjść na swoje muszę wiedzieć czym stoję krok do przodu, by nie sprawić im zawodu I tak dzień za dniem, czas ucieka mi przez palce, żeby z życia nic Oto życiem codziennie walczy, żeby być tym Musisz czasem przejść z zwykło Zachartowani w ogniu przejdą Na pewno w życiu masz ponoć to Na co sobie zapracujesz Ale co gdy nie możesz, bo ci dostęp ktoś blokuje Więc czekam, kiedy wreszcie do nas wrócisz I opowiesz co chciał spracony czas Cię nauczyć, nie dało się na skróty, Trzeba przejść całą trasę Pamiętaj złośliwy los, Czeka na okazję